Minęła dwunasta. Aleksandra Kozera, dzień dobry. Nie może być inaczej. Dzisiejszy magazyn otworzy relacja z Węgier. Po 16 latach kończy się era Wiktora Orbana. Większość konstytucyjną wywalczyła opozycyjna TISA. Za chwilę relacja naszego korespondenta, komentarze polityków i ekspertów. Potem ważne rozmowy o gospodarce i zbrojeniach. Premier Tusk jest w Azji, a minister obrony w Norwegii. Powiemy o celach i możliwych rezultatach obu podróży. Sprawdzimy też aktualne ceny paliw, te na rynkach światowych szaleją. Po deklaracji prezydenta USA, że przejmie cieśninę Ormus. Czas na szczegóły zapraszam. Suma wydarzeń. Powiedzieć przegrana to jak nic nie powiedzieć. To sromotna porażka i klęska Wiktora Orbana. Po 16 latach nieprzerwanych rządów jego Fidesz traci władzę na Węgrzech. Niedzielne wybory nad Dunajem zdecydowanie wygrała partia Petera Modziora. Tisa będzie mieć większość zdolną do zmiany konstytucji. Na takiej skali wygranej opozycji nie przewidziały nawet najbardziej przychylne sondaże. W jakim kierunku pójdą Węgry? Jak zmienią się relacje z, Bruk z Brukselą? I co to wszystko oznacza dla Polski? W sumie wydarzeń podsumowuje węgierskie wybory. Na początek zapowiadane. Budapeszty Piotr Piętka. Piotrze witaj. Za nami Witam, wielka dobry. nocna feta zwolenników opozycji, a mają się z czego cieszyć. Powiedz, jakie są wyniki wyborów? E, więc e, rzeczywiście mają się z czego cieszyć, dlatego że wczorajsza opozycja stała się dzisiaj, tak jak powiedziałaś, zdecydowaną większością. Bo jeśli przyjmiemy, że około 80% uprawnionych Węgrów poszło do głosowania, i z tego to trudno jest obliczyć procentowo, dlatego, że jak wiemy, jest jakby podwójne głosowanie, natomiast około 60, 50 paru, 60% zagłosowało za partią Tiso. To, to można powiedzieć, że to jest w tej chwili większość i ta większość ma się z czego cieszyć. Pozwolę się z tobą z jedną rzeczą nie zgodzić, którą powiedziałeś przed chwilą, że żaden sondaż tego nie przewidywał. Właśnie był jeden sondaż, dwa sondaże, ale jeden sondaż, który był najbardziej optymistyczny dla partii Tiso, właśnie przewidział, to był sondaż partii Median, bodajże z piątku, który był opierał się na bardzo dużej próbie, 5 tysięcy yy, uczestników i on przewidywał 52 mandaty. W rzeczywistości będzie to prawdopodobnie 55 mandatów dla Fidesu i 141 w rzeczywistości 138 mandatów dla partii Tiso. Tak mniej więcej będą się rozkładały te głosy, dlatego że ostateczne wyniki poznamy dopiero w sobotę, kiedy zajdą i zostaną przeliczone głosy korespondencyjne. Natomiast jakby oficjalne wyniki zostaną ogłoszone prawdopodobnie około 3-4 maja, kiedy wszystkie ewentualne protesty zostaną rozstrzygnięte. Także trochę na te oficjalne wyniki musimy poczekać. I one być może się zmienią, ale to pewnie 1-2 mandaty. Także prawdopodobnie na 99, myślę, że 9% można powiedzieć, że, że partia TISO będzie miała tę większość konstytucyjną do zmian także ustaw specjalnych. Posłuchajmy, bo rozmawiałem wczoraj specjalnie dla Polskiego Rady Wypowiedzi,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 I tak będzie wyglądała te dni. Nowy rząd prawdopodobnie powstanie dopiero około 13 maja, bo wtedy 12 maja to jest ostateczny termin, kiedy prezydent musi zwołać pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Narodowego. Niech to będzie zwycięstwo wszystkich Węgrów, zarówno tych, którzy głosowali na Tisa, jak i tych, którzy na Tisa nie głosowali. Nie zwycięstwem jednej partii nad drugą, ale zwycięstwem Węgrów nad tymi, którzy ich zdradzili. Zwycięstwem wolności nad uciskiem, prawdy nad kłamstwem. I to usłyszeliśmy lidera tej partii, tego który wczoraj przemawiał bardzo długo, ale bardzo y, ostro momentami, ale także bardzo pokojowo, znaczy powiedział, że będą rozliczenia, ale trzeba się liczyć z tym, że wszyscy jesteśmy Węgrami, czyli Peter Modior, y, zdecydowany zwycięstwa i zdecydowany lider tej partii, która pokonała po 16 latach, y, wydawało się niepokonanego Wiktora Orbana. Bo Węgrzy postawili na zmianę. Niedzielne wybory nad Donajem relacjonował nasz korespondent Piotr Piętka. Piotrze, bardzo dziękuję. A po wyborach rozdzwoniły się telefony. Peter Mądzior odbiera kolejne gratulacje także w internecie. W niemal każdym wpisie przywódcy zwracają uwagę na kierunek, w jakim będą teraz podążać Węgry. Węgry wybrały Europę, tak napisała na portalu X szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Na przywiązanie Węgrów do europejskich wartości wskazuje też prezydent Francji Emmanuel Macron. Na dobrą współpracę w celu tu cytat budowania silnej i bezpiecznej Europy liczy kanclerz Niemiec Friedrich śmerc. Nadzieje na lepsze relacje z Budapesztem są także w Kijowie. Gratulacje Tisy przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Załański. Wołodymyr Załęskiej, gratulując Peterowi Magiarowi oraz partii TISA Zwycięstwa, podkreślił, że jest ono wyraźne i zdecydowane. Jak napisał, Ukraina zawsze dążyła do dobrosąsiedzkich relacji ze wszystkimi w Europie i jest gotowa do wspólnej, konstruktywnej pracy dla dobra obu narodów, a także na rzecz pokoju, bezpieczeństwa i stabilności. Ukraińcy mają nadzieję, że wraz ze zmianą władz Budapeszt zmieni swoją politykę zagraniczną. Rząd Orbana blokował m.in. europejską pomoc dla Ukrainy, ale też wykorzystywał nastroje antyukraińskie w kampanii wyborczej. Oskarżał też. Kijów o rzekome złe traktowanie węgierskiej mniejszości na Ukrainie. Z Berechowa na Ukrainie, Paweł Buszko, Polskie Radio. Z kolei premier Donald Tusk wskazuje, że nie jesteśmy skazani na populistów i autokratów. Szef polskiego rządu zabrał głos w sprawie węgierskich wyborów podczas wizyty w Korei Południowej.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 Znowu razem wspaniałe zwycięstwo, drodzy przyjaciele, tak wcześniej premier Tusk napisał na portalu X, a swój wpis zakończył po węgiersku hasłem ruskich haza, czyli Rosjanie do domu. Wciąż za to czekamy na reakcję Pałacu Prezydenckiego. Karol Nawrocki w żaden sposób do tej pory nie odniósł się do wyborczych rozstrzygnięć nad Dunajem. Dlaczego? Wyjaśnienie może być tylko jedno. Wyniki nie są po myśli polskiego prezydenta. Przypomnijmy, na finiszu węgierskiej kampanii wbrew rekomendacji rządu Karol Nawrocki spotkał się w Budapeszcie z Wiktorem Orbanem i był za to krytykowany. Głównie dlatego, że Orban utrzymuje bliskie relacje z Rosją. To sprawdzamy te polskie reakcje na węgierskie wybory. Kto się cieszy z wyników, a kto błędnie obstawił i teraz musi się tłumaczyć. W Sejmie jest nasz reporter Michał Fabisiak. Michale, witaj. Powiedz, Dzień dobry. co usłyszałeś od polskich polityków. Nie da się ukryć, że z wyniku tych wyborów cieszą się politycy koalicji rządowej i my zdecydowanie bliżej do węgierskiej opozycji, która za chwilę będzie rządzić. W ich ocenie jej zwycięstwo będzie korzystne dla Unii Europejskiej, w tym Polski. Dlaczego? Dariusz Joński, europoseł koalicji obywatelskiej, uważa, że pod rządami Petera Madziara Węgry przestaną delikatnie mówiące współpracować z Rosją i wrócą na ścieżkę praworządności, na czym skorzystają finansowo.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 Odblokowanie unijnych pieniędzy dla Węgier to jedno, ale nie zapominajmy też o tym, że z powodu działań węgierskich władz blokowane były też pieniądze dla Polski i na to zwracają uwagę rządzący. Na to zwraca uwagę chociażby wiceszefowa Komisji Spraw Zagranicznych Ewa Szedler z Polski 2050. Ona liczy na to, że nowy rząd w Budapeszcie odblokuje m.in. unijne pieniądze, które powinny trafić do Polski za przekazanie sprzętu wojskowego Ukrainie. Mamy nadzieję na te dwa miliardy euro, które już były przyznane, a Węgry nam blokowały. To jest pierwsza sprawa. Potem te 90 miliardów wsparcia dla Ukrainy, bo tutaj akurat jesteśmy e, świadomi miejsca geopolitycznego, w którym jesteśmy, a mianowicie za wschodnią granicą jest wojna. Opozycja przekonuje, że nie ma większego znaczenia kto wygrał wybory na Węgrzech, bo z każdą węgierską władzą m, trzeba współpracować i mieć dobre relacje. Przemysław, Acza, Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że wynik tych wyborów jest bez wpływu na sytuację w Polsce. Nie mają żadnego wpływu na sytuację, na sytuację Polaka, który traci pracę w polskim przedsiębiorcach, który został na siłę wciśnięty do ksefu zupełnie bez, bez sensu i bez przygotowania, czy na sytuację Polaka, który chce się leczyć w szpitalu. Kompletnie nas to nie zajmuje. Pamiętamy jednak, że prezydent Karol Nawrocki oraz inni politycy związani z prawem i sprawiedliwością angażowali się w węgierską kampanię i dziś się w Sejmie dziennikarze pytali o to Przemysława Czarnka. Ten odpowiedział, że jest czymś normalnym, że środowiska polityczne, które wyznają podobne wartości, ze sobą współpracują. A dlaczego na przykład pan Tusk sparł parałowaziara? Tak jest w całym świecie. Środowiska konserwatywne wspierają środowiska konserwatywne, środowiska lewicowe wspierają środowiska lewicowe. PIS zapewnia, że z Orbanem i jego partią dalej będzie współpracować chociażby w Parlamencie Europejskim, natomiast wyraźnie odcina się od, jak mówią politycy Pisu, haniebnych relacji Orbana z Putinem. Rządzący wydaje się, że po tym zwycięstwie węgierskiej opozycji złapali wiatr w żagle. Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej uważa, że koalicja 15 października powinna wziąć przykład z węgierskiej opozycji i na wybory w 2027 roku stworzyć wspólną listę. To jest warto do przemyślenia, dlatego też premier Donald Tuski jeszcze przed wyborami na Radzie Krajowej w sobotę apelował i mówił, że on będzie gotowy do tego, żeby pomyśleć o jednej wspólnej liście całej koalicji 15 października, że jednak warto takie scenariusze wziąć pod uwagę. No a oni udowodnili, że bez sporów mogą stworzyć jedną listę i mieć większość konstytucyjną. O stworzenie wspólnej listy na dziś może być trudno, bo zarówno PSL jak i Polska 2050 wyraźnie zaznaczają, że do najbliższych wyborów parlamentarnych chcą pójść samodzielnie. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o komentarze rządzących, no to oni oczywiście liczą na to, że zwycięstwo węgierskiej opozycji sprawi, że zarówno Zbigniew Ziobro jak i Marcin Romanowski stracą azyl polityczny na Węgrzech, a tym samym będą mogli stanąć przed polskim wymiarem do tematu Ziobry i Romanowskiego jeszcze w magazynie wrócimy. Na razie mówiliśmy o Wiktorze Orbani, który traci władzę na Węgrzech, a polityczne komentarze w tej sprawie zebrał dla nas Michał Fabisiak. Michale, bardzo dziękuję. W tej części magazynu oddajemy jeszcze głos ekspertom, którzy zwracają uwagę na przewagę, z jaką wygrała TISA. Jestem zaskoczony, mówił podczas wieczoru węgierskiego na naszej antenie ekspert do spraw Europy Środkowej, Michał Zabłocki. Ten system wydawał się tak zabetonowany, że był nie do ruszenia. Natomiast skala zwycięstwa, zwłaszcza w okręgach jednomandatowych, jest porażająca i rzeczywiście pokazuje skalę porażki systemu orbanowskiego. Dlaczego Orban traci władzę? Przestała działać propaganda, dodawał Michał Zabłocki. Do tej pory skutecznie udawało się Orbanowi dzielić opozycję. Skutecznie udawało mu się zawsze znaleźć jakieś elementy, które tą opozycję rozbijały bądź dyskredytowały, tak jak to było w poprzednich wyborach, tak jak to było wcześniej. Z rzeczywistości zaczęła się rozjeżdżać z tą propagandą, ponieważ propaganda mówiła, że jest naprawdę wspaniale. Węgry są wspaniałym krajem tylko dla rodzin. Rodzinom węgierskim żyje się coraz lepiej. Tymczasem Węgrzy mieli coraz mniej pieniędzy w portfelu. Młodzi ludzie zaczęli uciekać z kraju. Bardzo wielu z młodych Węgrów spotykałem w Austrii na przykład, którzy tam pracowali, bo mówili, że nie widzą dla siebie miejsca w swoim kraju. No ale wygrana Tisy to dopiero początek długiej i trudnej drogi. Tak mówi był ambasador polski w Niemczech i we Francji Andrzej Bert. Nowa partia, która stworzy rząd, stanie w obliczu wielkiej, ciężkiej roboty politycznej, podobnie zresztą jak to się dzieje w Polsce, żeby odkręcić to, co zostało połamane wcześniej przez 16-letnie rządy Orbana, który pamiętajmy właśnie 16 lat temu, właśnie w szczycie kryzysu gospodarczego, również i Węgier doszedł do władzy. Więc nowy rząd będzie miał ciężką robotę na politycznym ugorze. Nawiązanie do Polski pojawiło się nie bez powodu. O naszym kraju na Platformie X wspomniał Barack Obama. Zwycięstwo opozycji na Węgrzech wczoraj, podobnie jak wybory w Polsce w 2023 roku, jest zwycięstwem demokracji. Nie tylko w Europie, ale na całym świecie, tak napisał były prezydent USA. Wszystkie najważniejsze komentarze, także relacje i wyniki po wyborczej niedzieli na Węgrzech zbieramy w serwisie specjalnym na Polskie Radio 24pl Wrócą do kraju, a może zostaną deportowani. W magazynie zgodnie z zapowiedzią pytamy o to, co dalej z węgierskim azylem dla Ziobry i Romanowskiego. Przegrana Orbana na Węgrzech oznacza koniec politycznego parasola ochronnego dla polityków PiSu. Tym tematem zajmuje się nasza reporterka Sylwia Białek. Sylwio, witaj. Dobry. Powiedz, jakie są możliwe scenariusze w sprawie politycznych uciekinierów. Piotr w lutym tego roku zapytany, co się stanie ze Zbigniewem Ziobro i Marcinem Romanowskim powiedział, e, jeśli oczywiście jego partia przejmie władzę tak wówczas brzmiało pytanie. Powiedział, że dokonamy ekstradycji już pierwszego dnia i jak dodał, myślę, że polecą do Mińskwa albo do Moskwy na pokładzie samolotu. Może być też ktoś jeszcze, dodał, sugerując, że byłby to Wiktor Orban. Komentatorzy wskazują jednak, że raczej Romanowski i ziobre obraliby kierunek na zachód, dokładnie do Stanów Zjednoczonych, ale żeby to zrobić, musieliby to zrobić już teraz, zanim Peter Maggiar formalnie przejmie władzę. Senator Koalicji Adam Bodnar stawia jednak na scenariusz, w którym azyl polityczny Zbigniewowi Ziobrze i Marcinowi Romanowskiemu po prostu zostanie odebrany.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 metalowe kajdanki i po prostu prędzej czy później, moim zdaniem, do Polski trafią. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski powiedział z kolei, że od decyzji administracyjnej w sprawie azylu politycznego dla Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego można się odwołać do sądu. No i tu powstaje pytanie. Brzmi pytanie na przykład, czy w momencie kiedy ktoś się odwołuje, a nie ma już azylu, bo o, azyl został cofnięty, to bym powiedział czeka na terenie Węgier, czy już no, na przykład w tym kraju, który wystąpił o e, wydanie takiej osoby. Pożyjemy, zobaczymy, nie graliśmy jeszcze tego, nikt tych procedur nie testował, ale ja bym nie był zaskoczony żadnym zwrotem akcji. Eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński był wczoraj na Węgrzech, w nocy wrócił do Polski i w Budapeszcie usłyszał, że politycy PiSu są na liście osób, które już powinny się pakować. Wielka ucieczka polityków PiSu właśnie dobiegła końca. Tak mówił eurodeputowany Koalicji.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 Od wielu lat, nie tylko w tej kampanii i musi się pakować Romanowski ziom. A co na to politycy Prawa i Sprawiedliwości? Czy powrót kolegów z partii będzie dla nich problemem, będzie dla nich kłopotem? Było to pytane Przemysław Czarnek, no i odpowiedział wymijająco.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 Premier Donald Tusk uważa, że sprawa jest jasna, jest prosta. Tę sprawę właśnie ewentualnego powrotu Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego do Polski komentował tak, nie musimy już niczego dodawać. Mam nadzieję, że powiem tym dwóm panom. Witam w Polsce. Tak mówił szef rządu i podkreślał, że o tej sprawie przecież już i tak rozmawiał z Peterem Madziarem właśnie przed wyborami. Zbigniew Ziobro, przypomnę, został objęty azylem politycznym w grudniu ubiegłego roku. Sam były minister sprawiedliwości zadeklarował wówczas, że pozostanie za granicą do czasu, gdy w Polsce, i tu cytat, zostaną przywrócone rzeczywiste gwarancje praworządności. Natomiast jego zastępca z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości Marcin Romanowski uzyskał azyl od węgierskiego rządu dokładnie rok wcześniej, w grudniu 2024 roku. Ziobro i Romanowski mogą stracić polityczną ochronę na Węgrzech. Możliwe scenariusze analizowała Sylwia Białek. Sylwio, bardzo dziękujemy za relację. A u nas jeszcze o kłopotach innego polityka związanego z poprzednią władzą. Chodzi o byłego szefa rządowej agencji rezerw strategicznych Michała Kuczmierowskiego. Brytyjski sąd ma dziś zdecydować, czy przekazać go Polsce. Relacja Anny Rączkowskiej. Decyzja w sprawie ekstradycji Kuczmierowskiego do Polski miała zapaść już 27 lutego, ale termin przesunięto na dzisiaj. Sędzia tłumaczył to koniecznością ponownego przeanalizowania obszernych materiałów dowodowych. To ważny moment w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i nie oznacza jeszcze końca sprawy. Obie strony zapowiadają odwołanie, niezależnie od decyzji sądu. Postępowanie może potrwać jeszcze wiele miesięcy. Kuczmierowski został zatrzymany w Londynie we wrześniu 2024 roku. Na podstawie europejskiego nakazu aresztowania w lutym 2025 roku opuścił areszt po wpłaceniu kaucji. W Polsce jest podejrzany między innymi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz nadużycia przy zarządzaniu publicznymi zakupami. Śledztwo obejmuje działania z lat 2021-2023 i dotyczy możliwych strat dla państwa. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. Przypomnijmy, za czasów Kuczmierowskiego RARS kupowała maseczki i agregaty prądotwórcze po zawyżonych cenach. Jednym z beneficjentów takich kontraktów był twórca marki odzieżowej, odzieży patriotycznej Retisbet, Paweł S. On także odpowie za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Suma Wydarzeń Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Teraz ważne zagraniczne wizyty i rozmowy o obronności. W tym zakresie do rangi wszechstronnego partnerstwa strategicznego zostaną podniesione relacje Polski i Korei Południowej. Pod porozumieniem w tej sprawie w Seulu podpisał się premier Donald Tusk. Współpraca naszych przemysłów zbrojeniowych to siła napędowa relacji gospodarczych między Polską a Koreą Południową, mówił premier Tusk którą chcemy kontynuować i wzmacniać w kierunku transferu technologii, polonizacji nabywanego uzbrojenia oraz przenoszenia części produkcji do Polski. Dziękuję panie prezydencie za pańską deklarację, że będziemy wspólnie pracować na rzecz zrównoważonych relacji gospodarczych. Polska realizuje ogromne zakupy zbrojeniowe w Korei Południowej. Obejmują one czołgi K2, armatochaubice K9 oraz lekkie myśliwce FA50. Projekty zbrojeniowe to także jeden z tematów rozmów jakie szef monu prowadzi w Norwegii. Chodzi m.in. o zacieśnienie współpracy, a także wspólne zakupy w ramach programu SAFE. Szczegóły znaj Agnieszka Drążkiewicz.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 Nieznacznie spadną. To o nowych maksymalnych cenach paliw. Jutro za litr benzyny 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6 ,12 zł 12 groszy. Za 98 6,70, a za olej napędowy maksymalnie 7,58 a to oznacza spadki cen od 2 do 10 groszy na litrze. Ceny ogłosił właśnie minister energii. Niestety są stacje, które zawyżają maksymalne ceny. Dwanaście takich przypadków odnotowała dolnośląska skarbówka. To efekt prowadzonych kontroli. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej prowadzą prewencyjne kontrole na stacjach paliw. Nieprawidłowości polegają na stosowaniu ceny wyższej niż maksymalna i mają charakter jednostkowy. W ujawnionych przypadkach wystąpiły groszowe różnice w stosunku do ceny maksymalnej. Wyjaśniał Marek Lech z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu. Jak dodaje, kontrole są prowadzone dwutorowo. Po pierwsze, weryfikowana jest zgodność aktualnej ceny paliwa na pylonie z ceną na dystrybutorze. Po drugie, sprawdzamy zgodność cen z paragonów z maksymalną ceną detaliczną ustaloną przez ministra energii. Kara za niestosowanie maksymalnych cen paliwa może wynieść nawet 1 milion złotych. Każdy, kto zauważy zawyżone ceny paliw może to zgłosić przez stronę internetową Krajowej Administracji Skarbowej. A paliwo w Polsce wciąż jest najtańsze w Europie, ale w kolejnych dniach ceny mogą rosnąć. Wszystko przez zapowiadaną przez Donalda Trumpa blokadę irańskich portów. Rozpocznie się ona o 16 i będzie odpowiedzią na fiasko rozmów pokojowych w Pakistanie. To eskalacja i próba umiędzynarodowienia konfliktu na Bliskim Wschodzie. Tak mówi nam Amerykanista dr Karol Schulz. Jak dodaje, w ten sposób Donald Trump próbuje zdjąć z siebie odpowiedzialność za przegraną wojnę z Iranem.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 O 16.00 amerykańskie okręty mają zablokować wszystkie statki wchodzące do irańskich portów lub z nich wypływające. Eksperci nie mają wątpliwości. Takie działania znów podbiją ceny na światowych rynkach, co już się dzieje. Cena ropy Brent znów przekracza 100 dolarów za baryłkę. Aktualne dane z rynków w magazynie Saldo tuż po Sumie Wydarzeń. Zapraszam w imieniu Grzegorza Frontczaka. Suma Wydarzeń Strzałem w tył głowy mordowali polskich oficerów, policjantów, urzędników. Tak wiosną 1940 roku robili Sowieci. Dziś oddajemy hołd pomordowanym. To Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.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 Polskich oficerów, policjantów, urzędników i naukowców. Witold Banach, Polskie Radio. O zbrodni katyńskiej przypomina akcja Przypnij Guzik Pamięci. To inicjatywa Instytutu Pileckiego. Guziki, takie jak z munduru polskich żołnierzy, są rozdawane w Nowym Jorku i Berlinie, stolicy Niemiec, w samym sercu miasta. Brama Brandenburska jest bardzo turystycznym miejscem, więc chcemy też tą wieść o Katyniu i tych zbrodniach rosyjskich, które niestety ciągle są aktualne, szerzyć i informować społeczność, turystów i wszystkich innych, którzy kręcą się w okolicach Instytutu Pileckiego i bramy. Rocznica to nie tylko ten guzik w Instytucie Pileckiego. Tak, w Berlinie mamy pokaz filmu o Józefie Czapskim. Mamy także dwóch gości, którzy będą rozmawiać o postaci Józefa Czapskiego i o Katyniu, bo Józef Czapski jest ważny w kontekście Katynia ponieważ był badał te zbrodnie już w momencie, w którym one siedziały. I przyjeżdża do nas autor książki o Katyniu, Niemiec, pan Tomasz Urban. Będziemy też mieć gościa online, który był przyjacielem Czapskiego, był marszandem, kolekcjonował jego obrazy, robił mu wystawy. Będziemy prowadzić dyskusję po filmie, także zapraszamy wszystkich, którzy będą w Berlinie. Z Kamilą Szubą z berlińskiego oddziału Instytutu Pileckiego rozmawiał nasz korespondent Adam Górczewski. W magazynie jeszcze prawosławne święta wielkanocne. Z martwych w stanie Chrystusa wyznawcy prawosławia świętują dokładnie tydzień po katolikach. Wierni zabrali się między innymi w parafii prawosławnej świętego Mikołaja cudotwórcy w Bydgoszczy obchodzimy to, że Jezus stał w święty jakby po tych wszystkich no i to rodziny święte. Zbieramy się rodzinom na to śniadanie wielkanocne co jest najważniejsze rodzina, że zbiera się bardziej, nie? Co jest takim najważniejszym symbolem? Pascha Pascha i jajka. Pascha to jest taka babeczka, tylko że trochę no, inaczej wygląda. Prezenty są? Mogą być jakieś e, czekoladowe jajeczki. Szukała ona jajka na katolickie, na katolickie wielkanoc. Dekorowany koszyk i tam w nim różne smakołyki też dla dzieci, cukierki. To święta rodzina, kiedy to wszystko rodzina, zbrałem się, te wszystkie razem. Jak bardzo lubią te święta. Będzie spotkanie jakieś takie większe, rodzinne, dużo osób? Nie, bo wszystkie jestem w Ukrainie. Mama, bo my no, zostaliśmy mama i siostra, to no, jestem w Ukrainie. Dla prawosławnych to główne święto Pascha. Wierzymy w to, że powstaniemy w lepszych krajach. Na co ma Pani głównie nadzieję? Że skończy się wojna, że Bóg w tym pomoże. Dodajmy, w tradycji prawosławnej poniedziałek wielkanocny nie jest lanym poniedziałkiem. To czas radosnych odwiedzin świętowania w gronie rodziny, a także obdarowywania się kolorowymi pisankami. Tym wielkanocnym akcentem kończymy południową Sumę Wydarzeń. Magazyn przygotował Łukasz Jakubowski, a ja wrócę do Państwa z najważniejszymi informacjami punktualnie o 13. Do usłyszenia. To była Suma Wydarzeń. Autopromocja.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 Zapraszamy. Marta Hoppe i Patryk Michalski. Autopromocja. Słuchajmy Państwa polskiego radia 24. Zbliża się 12.30. Seldo. Magazyn gospodarczy.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 Ale zanim o przyszłości, to najpierw teraźniejszość. Na początek ceny ropy. Na, w piątek kończyliśmy tydzień z ceną 95 dolarów za bryłkę. Dziś kwota otwarcia to były 102 dolary. Mówię były, bo już jest więcej. I e, wiele wskazuje na to, że to nie ostatnie słowo. Ta cena będzie wyższa. Zwłaszcza, że przywykliśmy w ostatnich tygodniach do tego, że mamy do czynienia z ceną polityczną, a nie surowcową. Donald Trump zapowiedział blokowanie irańskich portów. Ma to nastąpić, przypomnijmy, dziś od godziny 16. Czeka nas zatem eskalacja konfliktu na Bliskim jego umiędzynarodowienie, mówił na antenie polskiego radia 24 dr Karol Schulz, bo yy, zgodnie z zapowiedzią amerykańskie yy, okręty mają blokować wszystkie statki wchodzące do irańskich portów i obszarów przybrzeżnych lub z nich wychodzące. Jednocześnie, można powiedzieć, ludzki pan. Wojsko amerykańskie zastrzegło, że siły USA nie będą utrudniać swobody żeglugi statkom przepływającym przez cieśninę Ormus do portów innych niż irańskie. No to zaglądamy na polskie stacje benzynowe. Zgodnie z tym, co podawało Ministerstwo Energii w piątek, czyli ceny piątkowe i poniedziałkowe, to dzisiaj na stacjach mamy 6,14 za litr benzyny 95. Jutro będzie 6,12. Benzyna 98 dzisiaj kosztuje 6,73. Jutro będzie według rozporządzenia kosztować 6,70. A olej napędowy dziś 7,68. Jutro 7,58. I szybko przekraczamy granicę, bo również Niemcy obniżają ceny paliw. Tamtejsza koalicja rządowa ogłosiła obniżkę podatku energetycznego, która ma obowiązywać przez dwa miesiące. Po weekendzie negocjacji koalicyjnych w Niemczech kanclerz Friedrich Merz obwieścił porozumienie jego chodeków z socjaldemokratami co do kilku reform, ale najbardziej oczekiwane było przeciwdziałanie wysokim cenom na stacjach benzynowych. Z kilku pomysłów koalicjanci wybrali ścięcie podatku. Wir werden die Obniżymy podatek energetyczny, konkretnie od olejów mineralnych, o około 17 centów za litr benzyny i diesla na dwa miesiące. Dzięki temu bardzo szybko poprawimy sytuację kierowców i firm w naszym kraju, szczególnie tym, którzy z zawodowych powodów muszą dużo podróżować. Zapowiedział szef niemieckiego rządu. Friedrich Merz dodał, że jego gabinet obserwuje sytuację w Iranie i angażuje się w działanie na rzecz zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie, bo to przez ten konflikt ceny paliw na światowych rynkach w ostatnich godzinach znów wzrosły. Adam Górczewski, Polskie Radio. Patrząc na ceny za Odrą, mają być one niższe, blisko o złotówkę za litr benzyny. I jeszcze rzut oka na giełdy. Poniedziałkowe otwarcie, no na czerwono. Główne indeksy w Londynie, Frankfurcie i Paryżu rozpoczęły sesję od wyraźnych spadków, tracąc średnio około 1% wartości. Wyjątek? Oczywiście, że jest. Innym wyjątkiem jest giełda w Budapeszcie, gdzie można mówić o swoistej euforii. Węgierski indeks, nazywa się BUX, na przekór europejskim, ogólnoeuropejskiej tendencji, zyskał rano ponad 2%, ale to oczywiście reakcja polityczna inwestorów na doniesienia o wyborczym sukcesie opozycyjnej partii Tisza. Saldo, magazyn gospodarczy. Czas na zapowiadanego gościa magazynu Saldo. Jest nim dziś Andrzej Burks, prezes spółki Sygnis, ekspert z zakresu deep tech, czyli technologii przyszłości. Dzień dobry.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 na przykład elementy hardware'u, software'u zbiegną się dopiero razem, dają w tym momencie faktycznie ten przełom technologiczny, który nam daje możliwość niesamowitego rozwoju e, dystrybucyjnego, takiego, którego nie byliśmy w stanie go przejść i wcześniej i jak bardzo wpłynie to na nasze życie. Jeden z takich przykładów oczywiście jest mm, sztuczna inteligencja, która jest takim właśnie wynikiem tego, że hardware i software dograły się i w tym momencie mamy tu rewolucję,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 Słowniczek idealny dzisiaj mamy. Słowniczek idealny, faktycznie jest strasznie, strasznie deep, strasznie głęboki jest, ale jest tak, że mówimy tutaj o czymś, co jest korowym elementem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 i bez magnesów, to jakkolwiek tu brutalnie zabrzmi. nie będzie silnika do dronów. Nie będzie w ogóle silników elektrycznych, które polegają na tym, na zwojach i na magnesach neodymowych. E, zatem jakby pomyśl sobie, ile obszarów e, i technik i technologii stoi na tym, gdzie no, blisko ponad 90% e, takiego rafinacji tego posiadają Chiny. A to nie jest tak, że jeden z deep techów jest ktoś, kto przyjdzie i powie, a ja zrobię wam energię z piasku, będzie tania.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 będzie w stanie operować i powtarzać te, te ruchy, czyli uszyć t-shirt, zrobić spodnie według jednego, drugiego, trzeciego kroju eee, i to po prostu na świecie będzie tak, że te roboty uczą się właśnie od ludzi obecnie. Czyli ci ludzie uczą tych, którzy ich zwolnią, tak. albo zastąpią. Albo zastąpią, albo uzupełnią.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 Listę wszystkich organizacji pożytku publicznego, którym możesz pomóc znajdziesz na podatkigov.pl oraz pozytek ngo.pl. 1,5%. Rozlicz się sercem. Ogłoszenie społeczne